Klasyk i nowość, hit i gnioty. Wszystko, wszystko, co rocznie z i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 9 grudnia 2017 roku. Słuchacie właśnie 163 nawiedzonego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Szymon Cieśliński oraz jego gość specjalny, Dawid Gryza. Witam Cię Dawidzie. Witam. Dawid być może jest Wam znany w związku z organizowanym przez niego w Pabianicach festiwalem filmowym Kocham Dziwne Kino. W tym roku też się odbył? Która to już była edycja? Szósta? Czy... W tym roku była szósta, tak. Tak, więc już szósta edycja w 2017 roku i będą kolejne, prawda? No, najbliższa na pewno będzie. A dalej w przyszłość na razie nie wybiegam, ale no tak, ja bym chciał to robić. Podoba mi się ten festiwal. Myślę, że też się rozwija. Jest, jest chyba też potrzebnym festiwalem, bo w nie ma nie ma tego typu rozrywki. Nie ma praktycznie żadnego innego konkurencyjnego festiwalu, a ludzie są ciekawi tego, co, co dzieje się gdzieś tam na obrzeżach polskiego kina, a nie tylko w mainstreamie. A gdybyś miał tak doprecyzować, tak szybko komuś wyjaśnić, czym jest Kocham Dziwne Kino? Kocham Dziwne Kino, ja założyłem 10 lat temu jako taki serwis internetowy, który miałby być zbiorem napisanych przeze mnie recenzji, yy, różnych dziwnych filmów. Celowo nie nazywałem tego frazesami typu najgorsze filmy świata, albo tak złe, że aż dobre, albo no, tego typu. Dlatego, że ja tych filmów wcale nie traktuję jako złe. One nie są dla mnie najgorsze, one są kochane na swój szczególny sposób. I zrobione często z prawdziwej pasji, a nie z wyrachowania, wy, wykalkulowania i, i pod szablon jakiś. Tam jest więcej życia według mnie, więcej, więcej czegoś, co, co mnie ciekawi. Więc najpierw y, był to taki zbiór, zbiór recenzji, później przeniosłem się na bloga, a 6 lat temu y, pomyślałem, że... Fajnie byłoby zrobić festiwal filmowy, który znosiłby mm, różne bariery, jeżeli chodzi o przyjmowanie filmów. Bo, już zdaje się, dwa lata wcześniej próbowaliśmy wysłać z Pawłem Kaczmarkiem nasz film na jakiś, jakiś polski festiwal i okazało się, że do wielu festiwali on nie pasuje, bo nie spełniamy różnych wymogów. Film jest za długi, ja jestem za stary, jesteśmy nie z tego regionu Polski, film jest sprzed dwóch lat, a można tylko z tego roku albo z poprzedniego, no i tak dalej, różne, różne tego typu obostrzenia. I wtedy stwierdziłem, że zróbmy taki festiwal, który będzie znosił te wszystkie, wszystkie bariery. No i jakby taką naturalną koleją rzeczy było to, że nazwiemy go po prostu Kocham Dziwne Kino, bo, bo jest to jakaś tam... Taki slogan, ale, ale w pewnym sensie też taka marka, którą staramy się propagować, rozprzestrzeniać. No i tak to. I powstał festiwal. Mm -hmm. Mówisz teraz o tym przeniesieniu na bloga. Adres to kocham blogspot.com. i na tym blogu między innymi właśnie recenzujesz filmy, czasem prezentujesz zestawienia dziwnych filmów, informujesz o samym festiwalu, a gdybyś miał Opisać samą jedną edycję festiwalu, tę ostatnią, na przykład. Tak, gdyby ktoś się zastanawiał, jak to wygląda, jak długo to trwa, gdzie się znajduje, w pawianicach, prawda? Tak, w Powienicach, to jest niedaleko Łodzi. Mamy e, dworzec PKP, zatrzymują się u nas pociągi, które przyjeżdżałem z różnych e, stron Polski, <grym>, więc da się dojechać. E, w tym roku edycja trwała trzy dni i to były takie w sumie, można powiedzieć, bogate w atrakcje, pe, pełne, e, pełne dni <grym>, filmów. Dostaliśmy w tym roku jak na nas rekordową liczbę zgłoszeń, która być może innym wyda się śmieszna, jeżeli chodzi o festiwal, ale no jesteśmy taką może bardziej kameralną imprezą. Dostaliśmy 65 filmów, z których zostało pokazanych chyba 47, jeżeli dobrze pamiętam więc znaczna większość. I to też jest takie, taka informacja dla ewentualnych twórców, którzy chcieliby zgłosić, że jest duże prawdopodobieństwo, że któryś z wysłanych przez Was filmów zostanie zaprezentowany, bo naprawdę staramy się pokazywać filmy i te najlepsze, i te najdziwniejsze, ale też twórców, którzy dopiero zaczynają, jakby po to, żeby dodać im trochę otuchy i i pokazać innym, że, że tak też można, tak? że jakoś trzeba zaczynać w tym wszystkim. Także to jest taki festiwal, który z otwartymi ramionami wita wszystkich e, zgłaszających filmy, wszystkich twórców. Jeżeli pogoda pozwala, festiwal odbywa się na świeżym powietrzu, co też e, myślę, że taki dodatkowy klimat dodaje, e, jak mówimy o, o różnym takim pojechanym kinie. Jedni z gości kilka lat temu powiedzieli mi, że te nasze wieczorne właśnie, właśnie pokazy plenerowe to przypominają trochę takie kino drive-in, gdzie się przyjeżdżało samochodami i oglądało właśnie jakieś grindhouse'owe pokazy i myślę, że jest w tym trochę racji. Jeżeli chodzi o samych widzów, to, to tak samo czeka ich niezła jazda bez trzymanki po, po właśnie obrzeżach polskiej kinematografii, która jak się okazuje z, myślę równym powodzeniem kręci horrory, filmy science fiction, różne absurdalne komedie, czy, czy wręcz filmy nacechowane różną symboliką takie natchnione przekrój naprawdę jest, jest ogromny oczywiście wszystkie projekcje są za darmo postaram się żeby w przyszłym roku też może oprócz samych seansów czekały na widzów jakieś dodatkowe atrakcje ciężko mi powiedzieć jeszcze czy to mógłby być koncert na przykład e, rozmawiałem w zeszłym roku też z e, Taką teatralną grupą improwizacyjną, która wciąga do swoich zabaw publiczność. No, oczywiście póki co wszystko się rozbija o finanse, ale. Ale są plany, tak? Więc są, może. Są plany. Tak, poza tym jakby ten festiwal jest też takim dowodem na to, że e, tak naprawdę pieniądze nie są potrzebne, żeby się dobrze bawić. Bo tak na, festiwal sam powołaliśmy bez, bez pieniędzy, na zasadzie dżentelmeńskiej umowy z Pabieńskim Kinem Tomi. Oni się zgodzili pod warunkiem, że to nie będzie jednorazowa impreza, tylko cykliczna. Mhm. my oczywiście chcieliśmy zrobić imprezę cykliczną, tylko tak naprawdę chcieliśmy, żeby póki co, chociaż nam pozwolili zrobić jedną i okazało się, że, że tutaj jakby... Zagrało wszystko tak i no, w równym stopniu my potrzebujemy ich jakby i, i oni i, i oni nas, bo ta współpraca na pewno będzie trwała oby więc, więc mówię, no, tu się okazuje, że można, można się też dogadać jakby zupełnie gratis, nie? No, ale jak się chce dodatkowych atrakcji, no to niestety pieniążki są też potrzebne. No wiadomo. I właśnie. Zapraszamy wszystkich na kochamdziwnekinoblogspot.com a my przechodzimy do troszkę innego tematu, przy czym tylko troszkę, bo przechodzimy od jednego festiwalu do innego, właśnie do festiwalu z pieniążkami, z pieniędzmi, z całkiem sporym budżetem, a mianowicie do 22. Forum Kina Europejskiego, Synergia, czy też Orlen Synergia, gdyż Orlen jest głównym sponsorem tutaj. I chcielibyśmy porozmawiać o tym, co się wydarzyło na ostatniej Synergii, a chodzi nam oczywiście o wizytę Dario Argento w Łodzi. Dokładnie tak, nie przesłyszeliście się. W ramach tegorocznej synergii pojawiło się wielu gości. Ten festiwal właśnie ma całkiem spory budżet, co widać w wielu jego aspektach, a w innych niekoniecznie, ale do tego może przejdziemy za jakiś czas. I najważniejszym gościem dla nas, bo właśnie było sporo osób i z Polski, i ze świata, ale dla nas tym takim magnesem, osobą, która nas przyciągnęła na festiwal, był właśnie włoski reżyser Dario Argento. Argento wziął udział w czterech spotkaniach poprzedzających seanse jego filmów. Otrzymał także w ramach festiwalu nagrodę, tak zwanego Złotego Glana. Jest to, jak nam mówi strona festiwalu, nagroda przyznawana twórcom niezależnym, z uporem przeciwstawiającym się modom i trendom dominującym w kulturze popularnej, prześmiewcom i demaskatorom tkwiących w masowej wyobraźni Polaków mitów i stereotypów. Brzmi to tak troszkę górnolotnie tutaj i niejasno w sumie. W przypadku Argento uzasadnienie nagrody Laudacja brzmiała następująco. Za surrealistyczne wizje zabarwione głęboką czerwienią, które czczą sztukę filmową w swoim najbardziej pierwotnym wydaniu kina atrakcji i pozbawionych granic zmysłowych iluzji. Tak brzmiała Laudacja w przypadku nagrody dla Daria Argento. I były te cztery spotkania. My byliśmy na. Czy ty byłeś na dwóch z nich, tak. ja na trzech z nich. Pierwsze ze wszystkich czterech odbyło się na Wydziale Filologicznym w piątek 24 listopada o godzinie 13.30 czy wtedy wyświetlono ptaka o kryształowym upierzeniu, a po filmie zorganizowano spotkanie z reżyserem. I powiedz mi, to w ogóle wiedziałeś o tym spotkaniu? Nie wiedziałem, że będzie pokazany film wtedy. Wiedziałem, że ma być wcześniej, wiedziałem, że właśnie chyba o 13:00, ale że pracowałem do 16:00, to jak w ogóle no, nie brałem go pod uwagę. Nie mówię, na to na pewno nie zdążę. A dowiedziałem się tak naprawdę o wszystkim kilka dni wcześniej od, od Tomira Dąbrowskiego kolegi reżysera laureata Złotego Mola na drugim festiwalu Kocham Dziwne Kino on bardzo lubi Dario Argento nakręcił też y, taki, taki horror giallo uśmiech śmierci pełnometrażowy film no, jest to produkcja oczywiście amatorska, niezależna ale czuć klimat tamtych włoskich filmów, że, że faktycznie ta konstrukcja, taka y, prowadzenie kamery no oczywiście wiadomo przy, przy minimalnych kosztach, ale czuć, że reżyser wie, wie z czego czerpie. I mówisz właśnie, że od niego dowiedziałeś się też na mm -hmm. kilka dni przed dopiero, tak? Ale to o tym spotkaniu czy ogólnie o wizycie Argento? O jednym i o drugim chyba jakoś to tak wyszło. No, no może od niego konkretnie się dowiedziałem o tym spotkaniu tam na tym wydziale. Natomiast... W ogóle nie przyglądałem się programowi tej synergii. Byłem jakoś świeżo po festiwalu kamera Akcja, szykowałem się w grudniu na żubrowkę, no i mówię, no też trzeba pożyć trochę jakby, no nie, nie, nie tylko filmy oglądać. I my się zgadaliśmy też wtedy, nie? I ja ci powiem, bo ja też w sumie o samym festiwalu, znaczy o samej wizycie a to się troszkę wcześniej. Ale to też, nie wiem, z miesiąc wcześniej tak naprawdę, a mówimy przecież o jednak wielkim gościu i o wizycie, która pewnie też troszkę ten budżet obciążyła, nie? A tak naprawdę reklama nie była jakaś szczególnie duża. U mnie pomógł fakt, że po pierwsze moja znajoma siedzi troszkę w festiwalach filmowych w Łodzi, więc jako, że zajmuje się transatlantykiem, to synergię też śledziła i dała mi znać o wizycie Argento i też moi słuchacze po prostu wiedzą, że interesuje się choreografią, jestem z Łodzi. gdy znaleźli tego newsa, od razu do mnie napisali tam kilka osób w miarę równolegle, bo tak to sam też nie wiem, kiedy bym się dowiedział, pewnie też w ostatniej chwili, A o tym pierwszym spotkaniu na Wydziale Filologicznym ja w ogóle nie wiedziałem, bo mam nawet przed sobą taki program, taki w formacie, nie wiem, a trzy bodajże, i wprawdzie tutaj jest taki wielki napis lista wybranych spotkań z gośćmi 22 Forum Kina Europejskiego, wybranych spotkań, nie, ale tutaj są te trzy pozostałe z Argento, więc nawet bym nie wpadł na to, że jest jeszcze jakieś czwarte, nie, a tego czwartego tutaj w programie nie widzę, więc troszkę, no, szkoda. I tam podobno nie było tak trudno sobie zrobić zdjęcie z reżyserem. No właśnie, z tego spotkania też jest dużo takich... No, sympatycznych zdjęć osób, które miały możliwość tak podejścia do Argento bez większego problemu. Ja w ogóle myślałem, że to, znaczy słyszałem, że ma być jakieś spotkanie, myślałem, że takie te oficjalne właśnie jakieś, wiesz, dyplomy, podziękowania, nagrody, powitania, nie wiem, władz uczelni, może ktoś z kulturoznawstwa, filmoznawcy, łuska filmówka, tam miało być to oprowadzanie. Myślałem, że to wszystko jest taką częścią oficjalną, a tu się okazało, że też było takie normalne, sympatyczne, spotkanko. Na szczęście na drugie już dotarliśmy, nie? Tak, tak. Obaj dotarliśmy. I to drugie poprzedzało wieczorny też piątkowy pokaz Suspiri. I tutaj może zatrzymajmy się na chwilę przy tym spotkaniu i w ogóle przy tym czego się spodziewałeś, czego oczekiwałeś? Bo Dario Argento, nie? Wiadomo, kojarzymy jego filmy. Masa znanych filmów. No mamy właśnie Ptaka o kryształowym upierzeniu, Chronologicznie o to co będzie dalej, Kot o dziewięciu ogonach, Głęboka Czerwień, Odgłosy, Inferno, Ciemności, Fenomena, Opera, Oczy Szatana, Uraz, Syndrom Stendhala, Upiór w Operze, Bezsenność, Krwawy Gracz, Czy lubisz Hitchcocka, Epizody Mistrzów Horroru, Jennifer, Futerka, Matka OS, Ostatnio Dziallo, Kolekcjoner Piękna, Dracula 3D, jest tego sporo i większość tych tytułów jest, no, funkcjonuje w szerszej. No wyobraźni yy, widza filmowego. tak? Jest tu właśnie twórca horrorów, reprezentant Giallo Italiana. Chyba nawet najbardziej sławny ze wszystkich. Hmm. Nie? O, najważniejszy obok Mario Bawy, Lucio Fulciego. W sumie rzeczywiście chyba najważniejszy. No jeszcze wiadomo był Lamberto Bawa, nie wiem, sławiej ale to Argento jest tym najbardziej rozpoznawalnym, ale zarazem to jest pan już wiekowy, nie? 76 lat na karku, rocznik nie 77 nawet chyba, nie? Rocznik 40 bodajże. I jak to z tobą było? Czego się spodziewałeś? Byłeś podekscytowany? Byłem ciekaw przede wszystkim, do tego że znałem tak naprawdę tylko kilka filmów Argento, to znaczy widziałem, bo kojarzyłem tytuły znacznie większej ilości, mhm. natomiast jakoś mi się nigdy nie złożyło, żeby, żeby je wszystkie obejrzeć. Oczywiście znałem suspirie i Oczekiwałem przede wszystkim, no właśnie, czegoś dowiedzieć się o niej. Mm, nigdy nie czytałem z nim chyba żadnych wywiadów, nie, nie słuchałem dodatków do specjalnych wydań płyt Blu-ray, gdzie podobno tak naprawdę mówi o wszystkim i tutaj nie powiedział nic nowego, ale ja tego nie wiedziałem, więc dla mnie każda, każda informacja, którą reżyser przekazał e, widzom, e, łódzkiej synergii. Była, była ciekawa. Być może jakoś wpłynęła na, na odbiór tego filmu po raz kolejny. Ale przede wszystkim chciałem ten film zobaczyć na dużym ekranie, bo e, no, różne rzeczy można mówić o Suspiri, można ją wychwalać albo trochę ganić za, za no, taki infantylny dość scenariusz. Natomiast na pewno nie można jej odmówić wizualnego piękna i, i na to przede wszystkim jechałem. Chciałem ten film zobaczyć właśnie w pięknej kopii na, na wielkim ekranie. Mhm, ale do samego filmu przejdziemy jeszcze za chwilkę i go zrecenzujemy, jakoś tam pewnie poddamy pewnej analizie. Ja ci powiem, że na samo spotkanie widziałeś, także ja do tak dosyć zmęczony. Ja na filmie też tam byłem padnięty mocno, ale jednak no, cieszyłem się, tak się Trochę no, jak dziecko cieszyłem, nie? Niby tutaj zmęczony, tysiąc rzeczy na głowie, ale tak sobie myślę, jak, kurczę, jak fajnie i to jeszcze pod nosem, nie? W łodzi, w rodzinnym mieście, dla ciebie no, spabiani z kawałek, ale no też jednak bliżej tak, tak, niż gdziekolwiek indziej, nie? Mhm. I mamy tego Daria Argento, który. Właśnie no jako reżyser to on funkcjonuje tak w mojej świadomości od dawna i ja też nie widziałem wszystkich jego filmów, ale jednak większość jakoś tam przyswoiłem. Kiedyś też miałem taki etap, gdy oglądałem sporo dokumentów na temat horrorów, takich różnych przeglądów dokumentalnych z jakimś tam komentarzem twórców, ale tak naprawdę nawet nie wiedziałem, jak wygląda Argento, nie? w sensie on istniał tylko jako twórca, a nie jako człowiek w mojej głowie i tutaj nagle pojawiła się okazja, by zobaczyć go na żywo, tak spojrzeć mu w oczy i tak się zastanawiałem, jak to będzie wyglądało. Zapomniałem o jednej rzeczy, że to jest właśnie włoski reżyser urodzony w Rzymie i że będzie rozmowa prowadzona po włosku, przez co całość się przeciągnie, nie? bo dochodzi tłumaczenie, co sprawiło, że spotkanie przez to było troszkę mniej intensywne, tak? bo zawsze trzeba było poczekać tę chwilkę na tłumaczenie. Ale jednak fajnie to wszystko wypadło i no, na miejscu się cieszyłem. Można Jako coś samo spotkanie i te pytania, to jak to przebiegało, bo musimy zaznaczyć, że to było spotkanie takie oficjalne, nie? Z pytaniami mhm. tylko prowadzących. Spotkanie prowadzili Diana Dąbrowska i Grzesiek Fortuna. I jak Ci się podobało? Nie miałem większych zastrzeżeń do tego spotkania. Pytania, tak jak powiedziałem, no, były o tyle ciekawe, że że nie znałem żadnych kulisów kręcenia Suspiri. Mhm. Odnosiły się niby do takich ciekawostek, które można gdzieś tam odnaleźć, ale właśnie myślę, że większości osób, dla większości osób to było coś nowego jednak, nie? To było nowum, mhm. Więc to nie jest zarzut, broń Boże. Ja się troszkę bardziej nastawiłem na to, że będzie można jakoś wejść w tę rozmowę, nie zadać mhm. pytanie jakieś, jakoś się zaangażować. że z drugiej strony to pierwsze spotkanie odbywało się w Heliosie, nie jednak w dużym, yy, komercyjnym kinie. Tam była masa osób na sali. Pełna sala była praktycznie. I też pewnie trudno by to było jakoś tak logistycznie rozegrać. Chociaż trochę żałowałem. Przy czym z drugiej strony ja chciałem zapytać w sumie o remake y, a To pytanie tak się jak troszkę padło, bo Grzesiek y, Fortuna zahaczył o ten temat. Więc w sumie mhm. to <głos> odpowiedź dostałem, nie? Chociaż się nie odezwałem. Ale właśnie... Żałowałem, że nie ma tej interakcji, ale samo spotkanie mi się podobało i w ogóle Dario Argento zrobił dla mnie takie pozytywne wrażenie, nie? że niby no, tak, starszy tak. facet po podróży, po całym dniu po prostu biegania po różnych spotkaniach, a taki żywy, uśmiechnięty. Wow. No wszystko było w porządku. Nie, nie było też jakiego, jakichś takich sytuacji właśnie, no nie wiem, z, że pięciu ochroniarzy idzie i człowiek się tak czuje jakby, no nie wiem, chciał zaraz rzucić się z nożem i zadźgać tego faceta. No przecież to nie jest... W czarnych rękawiczkach skórzanych Tak. Ale i tu właśnie podobało mi się, że tego nie było, tak? To jakoś tak się... No... No nie wiem, no to mi się podobało, bo, bo z... widywałem takie rzeczy właśnie, że, że jest jakiś aktor, czy tam jakaś postać troszkę sławna chociaż, a, a już się zasłania właśnie tabunem ochroniarzy. Być może... Rzeczywiście, ja nawet o tym nie pomyślałem, ale no to by było trochę jednak takie, taka dodatkowa izolacja, nie? Takie właśnie... Tak, tak. Nawet jeżeli to by było gdzieś tam z boku, to by się czuło, że jednak ten jest właśnie dalej od nas, tak mentalnie, symbolicznie. No nie, było, nie było żadnych ochroniarzy, były co najwyżej urocze pani bileterki. I to wszystko. <laughs> I po spotkaniu z różnymi ciekawostkami na temat filmu, do których pewnie chcąc, nie chcąc, troszkę wrócimy za chwilę, odbył się pokaz. Ty Suspirię mówisz, że widziałeś wcześniej, a widziałeś ją w kinie wcześniej? Nie, nie. Widziałem ją pewnie nie tylko na DVD, bo mam wrażenie, tak jak sięgam pamięcią do, do takiego dzieciństwa, właśnie jeszcze, no nie wiem, chyba przed przedszkołą podstawową, to mam wrażenie, że gdzieś tam w kinie nocnym leciały kiedyś tego typu rzeczy. Właśnie jak Suspiria i, i jak jeszcze inne filmy Dario Argento. I gdzieś tam miałem okazję zobaczyć kątem oka jakieś takie fragmenty, ale... Być może moja pamięć y, przekształca rzeczywistość i wcale niczego takiego nie było. Może to był 07 z zgłoszeń z odcinanym cyckiem, a ja już widziałem Giallo i Dario Argento i Suspiria. I... Nie wiem, ale y, mam, mam właśnie do tego filmu taki sentyment też, y, jakbym go właśnie widział za takiego małego dzieciaka gdzieś tam urywkami, nie? bo nie mówię, że, że cały, cały film. Natomiast cały film widziałem z tego gdzieś tam troszeczkę dotarły mnie głosy ganianego e, wydawnictwa DVD, które się ukazało w Polsce, Suspiri, że niby kiepskie i tak dalej. No ja je mam, ty je masz. Mhm. Mamy teraz je z podpisem samego reżysera. No i co? Słabe jest? dobrze, Znaczy tam, ja pamiętam yy, chyba w ogóle w sklepiku z horrorami yy, Jacka, Rokosza i Boże, teraz będzie siaga, ale nie pamiętam nazwiska Patryka. W każdym razie w podcaście Sklepik z horrorami wydaje mi się, że też się twórcy śmiali z tego wydania, bo tam chyba jako dodatki był zwiastun do teksańskiej masakry trzeciej czy coś takiego. Ja nawet nie pamiętam, co tam było w dodatkach. Ja widziałem ten film nie wiem, wydaje mi się, że razem z tym to cztery razy, może pięć, już mi się też wszystko miesza. Pewnie w jakiejś pirackiej kopii na początku, albo i też w telewizji. Przy czym ja miałem też przyjemność zobaczyć go w kinie. W ogóle miałem przyjemność zobaczyć całą trylogię Trzech Matek, czyli właśnie Suspirię, czy też w polskiej wersji językowej Odgłosy. Inferno i Matkę Wes w kinie. Wszystkie te trzy filmy widziałem na wielkim ekranie, w wielkich komercyjnych kinach przy okazji różnych eventów, festiwali horroru i innych maratonów, więc jestem ciekaw w ogóle ile osób w Polsce widziało całą trylogię w kinie. Zakładam, że nie wiem, z 10, pewnie nie więcej. Ale i tak teraz się cieszyłem, zwłaszcza, że jestem prawie pewien, że ta poprzednia kopia Suspiri, którą widziałem jakiś czas temu, już ładnych kilka lat temu na innym festiwalu czy maratonie w Łodzi, że była dużo gorsza jakościowa, a tutaj no, ten obraz był niesamowity, co nie? To prawda, tak. Ja byłem w pełni usatysfakcjonowany tym, co zobaczyłem. Hmm. I w związku z tym, że może nie wszyscy tutaj jednak są fanami Argento, którzy nas dzisiaj słuchają i nie wszyscy widzieli Suspirię, to przybliżmy odrobinę ten film. Odgłosy Suspiria to dzieło Argento z 1977 roku i opowiada nam ten film o Suzy Banion. w tej roli Jessica Harper. Suzy przyjeżdża do prestiżowej, sławnej, znanej wiedeńskiej szkoły baletowej i od pierwszych chwil swojego pobytu na miejscu dostrzega, że coś jest nie w porządku. Przyjeżdża samodzielnie, ma mieszkać w internacie na miejscu i już pierwszej nocy nie zostaje nawet wpuszczona na teren szkoły. W ogóle zaraz po wyjściu z pociągu bodajże z dworca rozpętuje się jakaś straszna burza, ulewa, przypadkowo na Suzy wpada dziewczyna, która tej samej nocy zostaje zamordowana i tak naprawdę z każdą godziną i z każdym dniem spędzonym na terenie ośrodka dzieją się coraz dziwniejsze rzeczy i Suzy w końcu wraz z przyjaciółką, z dziewczyną, inną uczennicą tej szkoły zaczyna przeprowadzać własne śledztwo na temat tego, co się tam może wydarzyć, co się może wydarzyć, co się naprawdę dzieje na miejscu. I no właśnie, jak ci się podoba ten film i od strony fabularnej i od strony formalnej realizatorskiej. Już wspomniałeś o tej infantylności wcześniej, nie? Tak. Może rozwińmy to teraz. No właśnie ta strona fabularna to jakby to nie urzekam jakoś tak specjalnie, ale jest w tych filmach właśnie jakaś taka, taka dziwna magia, taki magnes, mhm. który, który nie pozwala mi jakby od, odwrócić wzroku od ekranu piękne kolory fajne pomysły też na, na ich wydobycie, o czym wspominał reżyser bardzo fajna atmosfera z doskonałą muzyką przecież ścieżka Dźwiękowa tutaj robi taką robotę, że hej Goblin słynny Także jeżeli chodzi o, o stronę wizualną nie mam żadnych zastrzeżeń. A sama fabuła, no tak jak powiedział reżyser, e, gdzieś tam pierwotny zamysł był taki, że, żeby to było po prostu, żeby to były dziewczynki, tak, żeby to nie były dorosłe. Żeby to był film o niepełnoletnich dziewczynkach. Tak, tak? no ale z wiadomych względów trzeba to było jednak troszeczkę wydoroślić. Przy czym pozostawiono Tamte infantylne dialogi. Jest to jakieś wytłumaczenie tego, co widzimy. Natomiast, no mówię, ten film przed, dla mnie jest przede wszystkim atmosferą świetną i, i, i pięknym, wizualnym i, i dźwiękowym. Mm -hmm. A jakby fabuła, jakby jeszcze była dobra fabuła, no to już nie wiem. <grywka> Także tyle wystarczy, naprawdę tyle wystarczy. Powiem ci, że dla mnie ta ciekawostka o pierwotnym zamyśle sporo zmienia w sumie, bo ja też zwróciłem uwagę przy poprzednich sensach na tę infantylność, już trzymaj mi się tego słowa klucza, dialogów, tak, tego jak bohaterki na przykład właśnie zaczynają to swoje prywatne śledztwo. Mamy przykładowo scenę w takim holu, w takiej większej hali ćwiczeniowej, to jest szkoła baletowa i tam dziewczynki nocują z pewnego powodu jednej nocy i prowadzą rozmowę na temat dyrektorki. Ta rozmowa jest troszkę absurdalna, nie? bo reżyser pokazuje nam właśnie przerażone dzieci. No w sumie nie do końca właśnie Przerażone dzieci w postaci jednak kobiet. Już troszkę no, młodych, ale jednak no, nie posiadających tych dziecięcych umysłów. Człowiek się tak trochę zastanawia, o czym one mówią. Wcześniej mamy też takie rozmowy w pokojach, które też są troszkę nienaturalne, ale gdy jestem świadom tego, jak początkowo miał wyglądać ten film, to łatwiej mi jest to kupić, dużo łatwiej tak naprawdę. Do tego Argento w tych różnych wywiadach, których udziela, wspomina, że jego zdaniem często w horrorze brakuje jakiejś ironii, nie? jakiegoś takiego no ironii. I tutaj ja to w tym wszystkim dostrzegam. Do tego ta infantylność, ten Pierwotny zamysł widać też w innej rzeczy, o której zresztą też reżyser wspominał, czyli w tych klamkach, które są mm. trochę wyżej położone, nie? Że mamy mieć takie złudzenie, że niby to są kobiety młode, ale jednak właśnie klamki są wysoko, muszą po niej sięgać, tak jak małe dzieci. I ta konsekwencja w działaniu mi się bardzo podoba. Sam scenariusz za którymś tam seansem już nie robi na mnie takiego wrażenia, ale powiem Ci, że za pierwszym razem fabularnie ten film też mi jakoś tam pogwał, Ta cała intryga wydała mi się niezwykle ciekawa i kolejne słowo klucz to magia, o której też wspomniałeś. Rzeczywiście tutaj działa przede wszystkim ta strona formalna oczywiście, ale i fabuła też była magiczna. nie? To jest film, powiedziałem trylogia trzech wiedźm. Film o wiedźmach. Ach, czyli spoiler jednak. Tak, myślisz? No nie, bo zresztą po 40 latach to każdy powinien ten film już znać. Więc... Ale nadal nie wiadomo kto, co, gdzie, jak, kiedy. No odpuśmy. dobra, dobra okej. Okay. Albo, no nie wiem. Nie, no ale pewnie wszędzie, no, wiesz, wszelkich tych możliwych jest, że to jest film o wiedźmach, no. A może nie? W sumie, jak Dżento też o tym powiedział na spotkaniu no, przed filmem. Właśnie. Tak, więc mamy film o czarownicach. I to też jest coś oryginalnego. To było coś oryginalnego wtedy. Teraz mamy wprawdzie napływ takich filmów. Nie jest ich dużo, ale jednak pojawiają się na nowo, jako podkonwencja horroru. Ale to nadal jest jednak jakaś tam nisza i powiem Ci, że to mnie też fabularnie w miarę oczarowało. A co do samej tej estetyki, no to rzeczywiście to jest coś niesamowitego. Argento wspomniał na spotkaniu, że w filmie ujrzymy nie wiem, 180 różnych kadrów. Wspomniał też o tym, że w obrębie jednej sceny nigdy nie powtarzają się te kadry, także tak kombinowali, żeby za każdym razem ta kamera była ustawiona gdzieś indziej. I jakieś na to zupełnie nie zwracałem uwagi, no bo przez to, że wiesz, cała ta magia obrazu mnie kupowała i też oprawy muzycznej i do tego fabuła też mnie jakoś tam wciągała, intrygowała, zastanawiałem się co, kto, gdzie, kiedy, do czego to wszystko zmierza, to technikaliami na zasadzie właśnie operatorką się w ogóle jakoś nie przejmowałem. Nie? a Teraz przy tym ostatnim sensie naszym wspólnym to naprawdę dostrzegłem to, że ta kamera rzeczywiście niesamowicie pracuje i że te kadry są czasami bardzo kreatywne, ale także nie wybijają właśnie, tylko dopiero jak się człowiek skupi, to zauważa wow, tak, gdzie ta kamera się teraz znajduje. Świetna rzecz. No to jest właśnie coś takiego, po czym możemy poznać arcydzieła, tak? że za każdym seansem odkrywasz je na nowo i tak naprawdę chociaż myślisz, że już, już znasz ten film na wylot, to okazuje się, że jeszcze można się do czegoś tam dogrzebać. Także to jest super sprawa. Hmm. Oglądaliśmy ten film jako horror. Powiedz mi, czy on wzbudza w, w tobie strach, czy podobne emocje, strach, przerażenie, obrzydzenie? Czujesz grozę tego obrazu? Hmm. co, no to... Ja myślę, że widziałem już zbyt wiele filmów, żeby, żeby się na nich bać. Szczególnie na horrorach, wbrew pozorom. Nie, to znaczy ja ten film, właśnie bo ja staram się, każdy film dla mnie jest troszeczkę taką podróżą w czasie i ja staram się odnaleźć siebie, kiedy widziałem ten film po raz pierwszy i skonfrontować ówczesne odczucia z moimi teraz bieżącymi. Bo teraz bym się tego filmu nie bał. Natomiast wiem, co mnie przerażało, jak byłem dzieckiem i ten film oglądałem. Ale to właśnie znów postawiłbym na atmosferę, bo to nie jest taki typowy szoker, tak? że coś tam wyskoczy za kurtyny i jest od razu strach wielki. Oczywiście. Chociaż jedna są, no, z tych scen na otwarcie jest tak, taka Tak, Jasne, są też takie sceny, no nie? Ale. Jakby to, to, On nie bazuje tylko na czymś takim, bo mhm, tak, tak. Cały, cały klimat, który zostaje wytworzony w tym filmie, on potrafi manipulować widzem i myślę, że my się temu po, po prostu poddajemy. Chociaż tak jak mówię, no, po prostu pewne rzeczy mnie teraz już nie straszą, ale ja lubię być tak y, manipulowany przez kino, przez film. Mhm. Też z tego względu pytam, bo ja też pamiętam ten poprzedni seans w kinie. Nie pamiętam dokładnie tych seansów, takich gdzieś wiesz, przy jakiejś kopii ściągniętej nie wiadomo skąd, czy gdzieś tam może w telewizji. To już mi się totalnie zdawa w pamięci, ale przy tym pierwszym seansie kinowym Bedwulf może potwierdzić, Rafał Wroński, który też tutaj ze mną nagrywał kilka razy podcast, że ja na tej właśnie scenie początkowej z oknem w łazience no, krzyczałem po prostu w kinie. Totalnie podskoczyłem na fotelu kinowym, podskoczyłem w fotelu kinowym i krzyknąłem na całą salę. Byłem tak przerażony i przez cały sens siedziałem jak na szpilkach. Ta magia obrazu, ten tutaj chyba technikolog wykorzystany, to też specjalnie naświetlana, jakaś specjalna taśma. to i Argent o tym wspominał, ale ja się tak na technikaliach nie znam, żeby to teraz jakoś wyłożyć, przybliżyć. To tutaj rzeczywiście sprawia, że oglądamy kino właśnie trochę surrealistyczne. Do tego nasza bohaterka mamy takie podejrzenie, że jest, nie wiem, podtruwana, czy że są jej podawane jakieś, nie wiem, lekki, narkotyki, diabli wiedzą co. No, przez to też może jej punkt widzenia staje się troszkę bardziej specyficzny, ale też to, co widzimy na ekranie, to wszystko jest takie nienaturalne, te, te żywe kolory i to takie kolory jakby to ująć? się no żywe, jednolite, czyste. Tak? Jak na ekranie dominuje zieleń, to to jest żywa zieleń. Jak to jest czerwień, to to jest żywa czerwień. Tak samo inne, tam jakieś błękity, fiolety. I gdy widzimy na przykład całą taką przestrzeń prześwietloną tym kolorem, właśnie jakiś taki zielony korytarz, czy fioletowy pokój, to to budzi niepokój jednak. I teraz przy tym kolejnym sensie jakoś tak przez to, że nastawiałem się na ten film, to sobie odświeżałem te wcześniejsze wspomnienia i na przykład ta scena z oknem już mnie nie przeraziła tak mocno. Późniejsze też w ogóle jakoś tak film i tak strasznie szybko minął, że aż w pewnym momencie się zastanawiałem, czy może czegoś nie wycieli, nie? Tak mówię wow, już koniec? Bo pierwszy sens wydawał mi się jednak bardziej rozbudowany, dużo bardziej przerażający i właśnie te wszystkie korytarze tej szkoły nocą robią niesamowite wrażenie, teraz słabsze, ale nadal podziwiam zatem właśnie precyzję, może tak to można by ująć, wykonania, to takie wyrafinowanie pewnego rodzaju, dbałość o szczegóły, o te kadry i też to, jak zostaje pokazana przemoc, nie? to jak giną tutaj poszczególne osoby, to też jest niezwykle kreatywne i estetyczne, ładne. No, tak, ale to w, akurat w te filmy włoskie, właśnie giallo, różne tam kryminalne slashery, można, można je w zasadzie rozbierać na czynniki pierwsze, analizując każdą z, ze scen śmierci, bo one są właśnie piękne. I, i to, jest, to jest chyba ta, taka najfajniejsza rzecz w tych filmach, że każda scena śmierci zostaje tak poetycko wręcz odegrana, odtworzona. Mhm. Teoretycznie to jest coś jak w slasherze, nie? Tak, tak ale z większą dystynkcją, myślę dużo większe. Właśnie to nie jest taki chwilowy kult przemocy, żeby po prostu zaszokować widza, ale to wszystko jest tak genialnie skonstruowane. Nie, Właśnie ta scena otwarcia z tą dziewczynką, która przebija się przez witraż na dachu takiego korytarza, jakiejś klatki schodowej, przejściowej. To wszystko, co się tutaj dzieje. W ogóle tam jeszcze wcześniej to otwarte serce chyba jest. W sensie otwarta klatka piersiowa. Wow. No właśnie, no i to jest... To jest niesamowitość tych filmów, że, że potrafią śmierć tak po prostu pięknie przedstawić. Hmm. Może to jest właśnie w tym tkwi ich sukces. Mnie się to wszystko bardzo podoba. A muzyka? Bo wiem też, że niektórym osobom muzyka o rzędu przeszkadza, bo jest... Znaczy nie zawsze jest... Y... Współgra z obrazem, tak? Mhm. I jest bardzo intensywna, nie w sensie, że czujesz, że słyszysz tę muzykę. To nie jest po prostu element gdzieś tam mhm. większej całości, tylko ona tak jak gdyby się oddziela troszkę od tego tak, obrazu tak, to... i właśnie możesz nawet zamknąć oczy wtedy, tak, i skupić się na samym utworze. Nie, to nie przeszkadza absolutnie. Akurat przy okazji, fenomeny były tam takie. Hmm no pewnie porozmawiamy o tym później, wykorzystanych kilka, no powiedzmy heavy metalowych utworów, które w zasadzie wydawało się, że nijak nie pasują do tego obrazu, a jakby to były utwory, które jakoś zupełnie pasują i znikają w tle, to ja bym ich teraz nie pamiętał, a, a tak to od razu sobie to przypominam. Mm -hmm. To jest świadomy zabieg, myślę, i, i bardzo sprytny. Myślę, że więcej, więcej zyskał e, wielbicieli przez to Argento niż przeciwników. Mm -hmm. Ja też jestem raczej po stronie zwolenników tego zabiegu, chociaż właśnie bardziej w Suspigi niż w fenomenie, ale to nie odchodźmy teraz od tematu. E, zwłaszcza, że w Suspigi ta muzyka e, goblina, ona jest właśnie taka pogańska czasami, w sensie jak na przykład sobie wracam do soundtracku samego, to niektóre utwory mi się trochę na przykład z Wiedźminem też kojarzą, bo są właśnie takie jakieś pierwotne instynkty wywołują u mnie, w sensie kojarzą mi się właśnie z taką właśnie dzikością, nieobliczalnością, zwierzęcością, naturą, pogaństwem i w tym filmie, nawet jeżeli to właśnie słychać, wybija się bardzo, to moim zdaniem bardzo pasuje do ogólnego dźwięku, do tej ogólnej magii też obrazu, więc ja jestem bardzo na tak. A aktorstwo jak ci się podobała w ogóle Jessica Harper i tutaj reszta obsady? To aktorstwo idzie w parze właśnie z infantylnością scenariusza. To tyle, ile yy, mieli aktorzy do zagrania, tyle zagrali. I, i tutaj, szczególnie jak się właśnie ten film ogląda po włosku, to mam wrażenie, że człowiek nabiera, no oczywiście pewnie osoby, które znają język włoski nie, ale pozostali widzowie nabierają jeszcze takiego dodatkowego dystansu do tego, co widzą. Wiadomo, osłuchaliśmy się językiem angielskim, ale, ale tutaj ten włoski i to jeszcze taki włoski, właśnie taki, ten infantylny włoski. Zadałem ci to pytanie z tego względu, że wiesz, dzisiaj zastanawiając się nie, nad tym, o czym będziemy rozmawiać, tak sobie pomyślałem, że mm, mam tutaj sporo takich znaczy nie wiem, czy mogę użyć tego terminu, to będzie nieprecyzyjny, ale aktorów charakterystycznych może. Mamy taką panią Tanner. Ja nie będę tutaj przywo przywoływał nazwisk, bo no szczerze mówiąc ja nie znam tej obsady, w sensie ich filmografii i tak dalej. Ale mamy tę panią Tanner, tę taką srogą nauczycielkę ze szkoły, która jest strasznie charakterystyczna i ja ją mam całą w pamięci jako postać, jej wygląd, zachowanie, głos. Mamy tego służącego na przykład też. On jest chyba z Rumunii, pochodzi, jest niemy, ma coś dziwnego z zębami. On chyba nie ma zębów w ogóle tutaj. Jest też taką postacią niezwykle charakterystyczną. A nasza Jessica, znaczy nasza Suzy i w tej roli Jessica, ona w sumie jest troszkę transparentna, troszkę taką postacią bez właściwości też. Mam wrażenie ostatecznie, nie mówię, że źle grała, nie? tylko że w gruncie rzeczy Suzy jako postać jest troszkę do zapomnienia, mam wrażenie. Bo tak akurat teraz zerknąłem na filmografię pani Tarner. No i się okazuje, że jest całkiem bogata. Ona tam od lat 30. już występowała w filmach. W 1949 z Orsonem Wellsem w trzecim człowieku. O. Więc ona filmografię ma taką no, dość bogatą do tej suspili. Tak naprawdę, po suspili to już, no nie, też jeszcze działała sporo. <laughs> Ale właśnie, i ona jest taką postacią, której ja długo nie zapomnę. Hmm. A Suzy na przykład może mi się zupełnie zdać. Mam wrażenie, nie wiem, że Jennifer na przykład z fenomenu, chociaż Jennifer z no będę lepiej pamiętał, mam wrażenie, niż Suzy nawet. Ale to no do tego też przejdziemy. Jessica Harper była świeżo upieczoną aktorką. Tak naprawdę kilka lat miała za sobą gdzieś tam powiedzmy zawodowej kariery. Ale tak naprawdę później też jakoś chyba nie, nie można wielkich ról jej przywołać. Hmm. Po prostu no. Aktorka. Ale to za co trzeba tutaj pochwalić casting to fakt, że Jessica Harper naprawdę wygląda w wielu scenach jak taka właśnie dziewczynka, nie? Takie dziecko. Ja myślę, że ak aktorzy zostali w właściwie obsadzeni. Ja nie mam, nie mam zastrzeżeń takich, że, że tu mi się nie podobają, bo bym zmienił kogoś innego, bym tutaj yy, na to miejsce wsadził. Hmm. Bo jakby kontynuując ten zamysł reżysera, że wkładamy tym ludziom w usta taką Taki ten cały sztafasz, tak, infantylny. No bo przecież to, to nie wystarczy mówić bardziej naiwnych tekstów, to trzeba jeszcze się poruszać też tak, jak w sumie trochę te dzieci, nie? Myślę, myślę mhm. że po prostu to zostało tak zagrane, jak, jak sobie życzył reżyser. Nie, nie, mam nie mam zastrzeżeń. Pewnie tak. Po prostu. Bawi mnie trochę to, że jest masa takich postaci właśnie drugo-trzecioplanowych, ten służący, ten nie wiem niewidomy pan grający na fortepianie, które właśnie skradły mi serce jakoś tam nie i zapadły w pamięć, a tak naprawdę są właśnie gdzieś zupełnie z boku, czy ten chłopiec mały taki przerażający, który w sumie nawet nie wiem po co on się pojawia, chyba tylko po to, żeby przerażać, nie? bo tam powraca, powraca, a w sumie nie odgrywa większej roli. Wszystko widać właśnie jest skonstruowane tak świadomie. Ja natomiast yy, nie pamiętam, czy wcześniej dostrzegłem U Dokiera w tym filmie. Tak, Udo gra doktora Mandela chyba. No, doktora jakiegoś tak, nie pamiętam nazwiska mhm. teraz, ale i pojawia się w sumie chyba tylko w jednej scenie, nie? Tam yy, w jednej czy dwóch, tak? No. no. No właśnie. Yy, I ja nie wiem, wcześniej chyba na niego nie zwróciłem uwagi i to było dla mnie kolejną taką jakby miłą niespodzianką, że tak, doktor Frank Mandel, hm. że o, mamy u Dokiera jeszcze tutaj. Tak. To teraz podsumowując cały seans, jak bardzo jesteś zadowolony? Możesz to jakoś nie wiem, w skali liczbowej zaprezentować? No mogę, no, mogę też głośno krzyknąć i sobie państwo zmierzam parametry mojego jazgotu. <głos> <głos> nie, no, podobało mi się, wiesz, ja nie oczekiwałem, ja nie jechałem na to, jak na jakąś pielgrzymkę, tak, na to spotkanie, jechałem po prostu spędzić fajny wieczór, być może umówić się z tobą na podcast, co się udało i ja ten wieczór ogólnie oceniam po prostu no, 9 na 10. 10 na 10 bym ocenił, jakbym miał e, autobus za godzinę. Zdjęcie. Co? Zdjęcie. Co zdjęcie? No z A, zdjęcie z Argento? Nie! Wiesz co? <śmiech> <śmiech> <Okay>. <śmiech> Oceniłbym o. to spotkanie 10 na 10, jak miałbym jeszcze jedną godzinę e, czasu do odjazdu autobusu i mógł się napić jeszcze jednego piwa. O. Na wieczornym spotkaniu z Tomirem Dąbrowskim. Nie, ogólnie wieczór oceniam jako bardzo dobry. Yy, wziąłem ze sobą, tak jak ci zresztą wspomniałem i przekazałem i, i ty tam podziałałeś też w temacie, yy, dwa filmy Dario Argento, bo być może nadarzy się szansa, żeby, żeby pan je podpisał. No Jakoś tak nie bardzo było pasownie tam do niego podchodzić, zaczepiać go, bo no bo tutaj Troszeczkę no człowiek czuł taki dystans mimo wszystko. Mm -hmm. I troszkę tego być może, to, to yy, gdyby to się udało, gdyby można było podejść, zamienić jeszcze słowo, zrobić sobie zdjęcie, no to już by było 10 na 10. tak? A tak to jest 9 na 10. To ja się zgadzam, ja też jestem zadowolony. Byłem potwornie zmęczony, ale bawiłem się bardzo dobrze spotkanie ciekawe, udane. Sam film też na sensie bowiem się doskonale wyglądał przepięknie i dźwięk też był cudowny, że tutaj właśnie w dużej mierze dźwiękiem i obrazem ten film stoi. To było naprawdę bardzo, bardzo warto i super, tak, bo taka okazja pewnie już się więcej nie nadarzy. No wątpię, żeby Daria to jeszcze kiedykolwiek odwiedził Polskę, a tutaj Cud, tak. No Stało tak, jak się. wspominałeś, to już jest sta starszy pan, tak? I, I fajnie, że jeszcze właśnie w pełni, si w pełni sił mógł tutaj przyjechać, poopowiadać o tych filmach i, i skorzystaliśmy z tego sowicie. Dokładnie tak. I myślę, że tą pozytywną uwagą zakończymy dzisiejszą rozmowę. A już za tydzień spotykamy się ponownie. A o czym porozmawiamy? <śmiech> tego dowiecie się za chwilkę. Póki co, dziękuję Ci serdecznie, Dawidzie. Ja również bardzo dziękuję.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 czy przyziemna no rzeczywiście mamy niezwykłą intrygę tak te tutaj zdolność komunikowania się fenomenalną sobie... o to dobre słowo piękne fenomenalną intrygę mamy no tak ale Dario, Dario Argento powiedział że on ją mógł dlatego bo był bity no, jak taki pies myśliwski Tylko, że latająca mucha No nie wiem, no według mnie Zamiast przemycać ciężarówkę much Z jednego państwa do drugiego To ja bym wolał to chyba w tym drugim państwie nakręcić Po prostu i, i no, coś tam Może się uda wybrać z tego, nie? Dobra, to ja mam tradycyjne takie stałe powitanie Nie, więc Jedziemy od razu Jedziemy O Boże, zmęczyłem się jakoś tym tym Dobranoc Rozgadałem się, przepraszam. Nie, nie, spoko, tak. Dobranoc. No i co jeszcze mogę powiedzieć? I tak już mówię za dużo, w ogóle... Może to się da jakoś wyciąć później, czy coś, ale... Bo Pominiesz cały... E, tak, w ogóle nie było nie, gościa. Nie. E. Dobranoc. Mhm, dobra, P powiemy jeszcze raz, powiemy jeszcze raz. Dobranoc. Mówisz coś? Czy... Nie, nic nie mówię. Nie, nie wiem, jak już tak... tak... No. Dobranoc. Ten infantylny włoski. No nie wiem, pierwsze głupoty, to wytniemy. <ślad> no nie, to wiesz, no, ja tutaj gadam, gadam, ale tnij to, jak, jak ci tam tylko pasuje, bo <ślad> spokoj, ja czasem spokoj. odpływam po prostu, <ślad> gdzieś jest to bardzo... Dobranoc. Póki co, dziękuję Ci serdecznie, Dawidzie. Ja również bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że tam powycinasz 90% tego, co pieprzyłem. Dobranoc, dobranoc, dobranoc.